Słuchacie, Słuchacie wojewódzkiej wojewódzki bazy, bazy, bazy okrętów, okrętów podwodnych. podwodnych? Wojewódzka baza okrętów? My. To płyniemy, nie? Yy, ja na kajak. Lubisz kajaki? Na spływy kajakowe pływam, więc. No wiesz, znaczy tutaj mazury takie rzeczy, nie? Czy, czy gdzieś idzie? Pływy normalne rzeką. Ja uśmiech do kamery. Hej! Fajne są te jak to się nazywa? Kanadyjki? E, na Gdzie... kolanie, tak? Kanu. Gdzie jesteś w takim przyklęku Odjadło by wiedział akurat I sobie pagajujesz z jednej strony tylko i wyłącznie, bo to jest pagaj, prawda? A tutaj mamy wiosło w tym wydaniu Ale fajnie, Tara ta ra ra, ra, ra, ta ta ta ra. morza szum, tak śpiew, dzikie plaże, Naże pośród drzew, wszystko to w letnie dni Dlaka, no. przypomina ciebie <laughs> mi. Jest po minie ciebie mi ta ra ra ra ta ra ra ra ta ta ta ram da da da da pa pa pa ram to masz kamarka 253 zrobiłem taką dokrętkę lekką właśnie z przyśpiewką na wesoło i płyniemy. Bezu, spokojnie, bo my wszyscy jesteśmy najszybsi. Tak, jesteśmy tak najszybsi. dlatego ja właśnie chciałem wybrać szybką jednostkę, żebyśmy mogli wiesz, odpłynąć, zatrzymać się, no. wiesz, zrobić zbliżenie do kogoś, coś tam powiedzieć. I zresztą kajak jest. Ja, ja lubię kajak, kajak jest ja wdzięczny. Też, ja też. Naprawdę jest fajny. Kajak jest uniwersalny, wszędzie się płynie. Wy z kolei wiesz Solina, bieszczady, takie rzeczy bardziej, nie? Tam u nas, ale. Ale. Wodę bardzo lubię generalnie. Woda jest, woda jest taka uzależniająca trochę. Wiesz, zastanawiam się, czy był taki podcast wody już w ostatnim czasie, bo był górala podcast z jachtu. Ale z kajaku jeszcze nie było. Ale z kajaku podcastu jeszcze nie było. Także to jest odcinek specjalny podcastowy. Gdzie jest i łódka, i rower wodny i, I... wszędzie są podcasterzy. Tak. To jest naprawdę bardzo rzadkie zjawisko do zaobserwowania tylko w tym sezonie, bo podcasterzy, podobnie jak i ptaki, zlatują się na miejsce gniazdowania na bardzo krótki czas, załatwiają swoje sprawy i odlatują dalej. Do ciepłych krajów. Do ciepłych krajów. <gryw> bardzo ładnie. Ewa, pozdrawiamy. I Pawła też pozdrawiam. Pomachaj do, do... Jak, jak wrażenia, jak łódką się płynie? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Świetnie. To jest pierwszy raz Czyli, w życiu. Tak, to jest... Czyli to był dobry wybór, dobry sprzęt do pływania. Tak. Polecamy łódeczkę takiego bączka. Kajak zdecydowanie też możemy polecić. Tak. I rower wodny, bo nie jest Uniwersalny dla rodzin, nie? Tak. Natomiast najfajniejszy i najbardziej wdzięczny jest kajak. Dobrze. Bo kajaczkiem można sobie popływać i po jeziorze, i po rzekach, gdzie są powalone drzewa. Zgadza się. A tam już nie wiedzie żadna łódka, ani, on no, nie wpłynie, ani też żaden rower. Tak. Dołączam drugi silnik. Mój kolega swego czasu na Mazury pływał na takie spływy kajakowe, gdzie wiesz, płyniesz, są takie brody, gdzie przenosisz ten kajak kawałek, na przykład włazisz na następne jezioro i sobie wiesz, robisz całą taką pętlę kilkudniową, wiesz, na takie tutaj rzeczy. Tutaj też są takie momenty. Tutaj bo... też są, no, no. Tak, tak, tak myślę, ale tam tak. to już, wiesz, my, my... rezerwaty. Dobra, my popłyniemy sobie tutaj pomiędzy.. Pąk kaczuszki? Konarami, okay? Dobrze, teraz robimy prawą, prawą, prawą. Dobra, one delikatnie z wiosłem bo nie wiem. Tak na... i tutaj na przykład atutem teraz tak. naszego sprzętu jest to, że tylko my tam możemy się praktycznie zmieścić. Tak, czekaj. Tylko wiesz, okay. musi być powoli, bo ja muszę y, z tym wiosłem się ustawić. To jest, to jest jedyny moment, nie. tylko. Powiedzmy kiedy. Jest. Płyniemy, jest jakiś powalony konar. Nie wiemy jak jest głęboki, więc może nas troszeczkę ruszyć. Dobrze, ale na pewno jak, jak przejdzie, bo ma to do siebie, że przejdzie. I posłuchajcie tego dźwięku ruch. Wiosła o liście kaczuszki To jest. Tak gunę na ten Dobrze, poczekaj, uwaga. <grym> e... Za mały rozpęd wzięliśmy. Dobra. Czyli co? Hopiub i ognia. To co? Bo już A jesteśmy blisko głęgi. tego. Nie uda się tak z rozpędu, Dobra, dobra spróbujemy. spróbuj, ja, ja próbuję, Podejście do przepłynięcia poprzez szaczki. I teraz ognia, dobrze. Dokładnie. I jesteśmy. zostawiając ze sobą ten konar, zostawiałem ze sobą drzewa, zostawiając z tyłu w I ten, naszą piękny dźwięk, I ten piękny dźwięk od, od, wody. od wody, bardzo taki wdzięczny dźwięczny. Zalew koronowski jest ogromnym zalewem. My tutaj wypływamy z fragmentu tylko. Słam? Kapiczki mam. A! To jesteśmy gościem. Dobrze, yy, tam, dołączam. Myślę, myślę, że wypłyniemy na ten większy akton. Panie Szczepanek, jaka woda, jaka woda? Płyniemy tam na ten duży Na ten duży akton. dobra Zielona trochę, ale można pić, tak? Można, można. Zobacz, tu jest jakieś zwierzę. Tutaj się ruszyło, jak jest ta pochylona. Widzisz? Wiewiórka. Nie widzę. Między tymi dwoma brzozami. O tu, tu, tu. To tu gdzieś? Kurde, nie tu. widzę. No. Nie, nie widzę. Gdzie? Na środku, jak jest ta trzecia, cofnięta brzoza. A ty ją widzisz? Była taka czarna. No, może się pokaże jeszcze. O, jest tu, tu, tu. tu. Teraz, teraz jest bardziej po prawej. No kurde, nie widzę. No. A, czy... Tu, tu, tu. Ona, ona jest tam. ją zobaczyć. No nie, pewno wiesz w tych wysokich zaroślach, już sobie gdzieś czuć dalej. O, o, jest, o to... Ty, to nie jest wiewiórka, to jest, jest jakiś. już Jak? Patrz, patrz, patrz. Wiewiórka wzią? w ręce jedna, No co, Próbujemy? No spróbuj. Tam, Tam. jest, jest, jest. jest. jest, jest, jest, jest. wygra, do wody idzie. Ale się schowała, no kurczę. No ale skubana. Wiesz, gdzie ona jest? Nie Tutaj, tej... pod, pod tym. Pod tym usuniętym drzewem, pod wodą, ma prawdopodobnie swoją norkę. No dobra, trudno. Już jest no. mało chyba zwierzaczek i już nami. Dobrze, ale, ale jak widać, tutaj, tutaj jest taki dość taka dość ostoja, gdzie bardzo swobodnie czują się zwierzęta. Bardzo naturalne tereny. Są ogromne, jeżeli chodzi o powierzchnię. Jednocześnie dosyć trudno dostępne, bo... Yy, wiele z tych terenów leśnych. Za nami kaczki. A! Popatrz, to wydra! Poluje na kaczki. Wiesz? Czy wydra może polować na kaczki? Bo one natychmiast zareagowały. One natychmiast uciekły od brzegu. Świetny. I takie właśnie niespodzianki, które, które ja bardzo lubię. Czyli, czyli łono natury, kontakt z przyrodą coś nieoczekiwanego, czego nie zobaczy się w mieście, powoduje to, że za każdym razem chce ruszyć się gdzieś poza miasto, zobaczyć coś, odetchnąć, odpocząć od tego dźwięku autobusów, od, od woni spali, od zgiełku w ogóle cywilizacji. Mm. Bo to jest potrzebne, nie ukrywajmy, że jeśli jesteś na co dzień w mieście, to y, może nie czujesz tego tak, ale jednak ten hałas, on cię męczy. A tutaj, na łonie natury, wśród zieleni, zdecydowanie można złapać wiatr w żagle i odpocząć. Nawet kajakiem można nawet, złapać wiatr w żagle. Pan łowi ryby. Obok nas asystuje dzielnie Paweł i Amazonka. Przed nami w oddali. Przemek z Wjolcią na rowerku Każdy cieszy się Wędkarze, chwilą cisza przywala Czy łowisz ryby? Z... Czy w ogóle jesteś e... w tomacie? E, nie, ja trzymam kamerę na razie, Dobrze, zamknę okej, zamknę ją Nawet zobaczysz. w przodu będzie może mniej podatna na jakieś zamknięcie, tak? Może też no. e, Kiedyś za dzieciaka łowiłem mhm. No ja też za dzieciaka, bo teraz akurat nie ma czasu na to, ale może kiedyś właśnie moje dziecko postaram się namówić, pokazać mu to, bo to jest takie, wiesz, pierwsze męskie zajęcie. Zawiązać haczyk. Z jednej Zawiązać strony haczyk. to jest polowanie, z drugiej tak. strony jest to kontakt z naturą. I można połączyć te, te, te, te sprawy przyjemne spożytecznym właśnie. Odpoczynek, przewietrzenie się. O no i troszkę techniki, nie? Troszkę sprytu, troszkę takiego. Nie wiem, może, może to zaciekawi mojego synalka. Pamiętam, że my jak z ojcem jeździliśmy na ryby, to zawsze się wściekał, bo dzieci są gadatliwe. A ryby to, to jednak cisza. No w ogóle jak się wyjechać do takiego to się oczekuje ciszy, nie? Tak, ale z czasem nauczyliśmy się tego i fajnie łowiło się ryby. Pamiętam do dzisiaj te pstrągi takie górskie, koło łowione. Smażone, wiesz, na butli gazowej, bezpośrednio na patelni takiej aluminiowej z menaszki, na masełku. Sok z cytryny, masło i taki świeży pstrąg, takie różowe mięso, wiesz. Prosto z wody, rybka. Kapitalny smak nie, nie mający nic wspólnego z tymi rybami, które kupuje się w sklepie, prawda? Tak, są mrożone. A jeszcze a propos te, takiego, takich zwyczajów wodnych, na wodzie, podobnie jak i w górach, mijający się, mijający się turyści. Pozdrawiają, pozdrawiają się. Pozdrawiają się, bo mhm. to, to się wzięło chyba z tego, że z tej kultury szantowej, z kultury w ogóle pracy na wodzie, prawda? Bo jeśli pływa się na akwenach, gdzie oddalasz się od brzegu, to każdy napotkany człowiek jest dla Ciebie takim kontaktem z lądem, prawda? Tak, nie ma chodników. Możesz, poprzez... Może być jedyną Twoją pomocą i wtedy tutaj nikt na nikogo się nie obraża i jest taka kultura... Poza tym znowu jest coś takiego, poczekaj kilka, bo niech nas dogonią, znowu jest coś takiego, że ludzie, którzy wybierają się nad wodę, ale możemy się obrócić. Ludzie, którzy wybierają się nad wodę, to są takie same indywidualności jak podcasterzy. To nie są ludzie pospolici, mhm. którzy łażą tylko i wyłącznie z domu do pracy i do domu i wyrzucają śmieci. Dobra, oni sobie tam się troszeczkę zmachali, to my sobie płyniemy dalej. Mhm. No my mamy Pamiętajmy o tym najszybszy jednak ten środek transportu mhm. cały czas. Oni mają, wiesz co możemy im podpowiedzieć, że na ulicy mogą dwie osoby wiosłać, bo oni na to nie wpadli. Siadają koło siebie, każdy ma jedno wiosło. Mogą. Ale to jest trochę bardziej skomplikowane już dla nich. To... i jest, dobra. Kobieta niech odpoczywa, a facet niech tam sobie a wiesz. No. Też mu się przyda troszkę gimnastyki. Fajnie, światło będzie też. Tak. No i to, to, co mówiłem, że tutaj ludzie przyjeżdżają nie przypadkowi. Tutaj ludzie świadomie, Znaczy inaczej. Ludzie świadomi Wybierają przy... włotę, prawda? No. To nie jest przypadek, nie? Tak. Ja teraz... Co jest panie? Gaźnik się zatkał. Staranować stara Panie, świeca zalana, gaźnik się zatkał. Świeca Bosch, cewka Bosch. A Tam mąż? Na niej wiosz. A mąż? <laughs> Piękno gwizda, tylko kierowca pizda. Tak. Szafior, jak to mówią, szafior. Co? No dalej płyniemy, nie? Co, słuchacze nie dają rady? A tutaj, to ja nie wziąłem tego. Słuchaj, dostaliśmy właśnie tutaj na, na, na Zuma SMS-a, że RSS już nie wyrabia, że po A. prostu nie nadążają ściągać tego. Dobrze, że, że plik jest na serwerze przemiona. Co ja. ja. ja. ja. ja. robimy? Polecamy no, no, tam dalej. Ja chcę zobaczyć jak to wygląda na tym. Jak wybór kurde z 5 lat temu najwcześniej, a, a tu i nawet nie w tym miejscu, tylko w tym hmm. czasie Więc kontynuując naszą opowieść, my jako jednostka najszybsza, więc mająca potencjalnie najdłuższy zasięg w tym czasie, w którym, który przewidzieliśmy sobie na, na wodę. Postanawiamy zbadać co jest dalej. Wypłyniemy też z tej zatoczki. bardziej odległe tereny. Wróć troszkę te pływy w kajaku, że jednak on zakręca sobie nosem w prawo, w lewo, że gdzieś ta woda sobie tutaj krąży. Troszkę może wiatr, ale świetnie sobie dajemy radę. Naprawdę to był dobry wybór, ten kajaczek. A powiedz, jeśli na rzece pływacie, tam jakaś czapla czarna, Czarna Na tej wyspie, tak. Tam, tam się będą gniazdować ptaki na pewno na tych wyspach, bo... Jest Bo... tylko ta jest niedostępna tak, praktycznie tak, jest dla kogoś idealne, do wejścia. No, idealny dla ptaków. Na pewno no... noga ludzka tam nie postanie i nie, nie będzie przeszkadzać właśnie gniazdującym tam ptakom. A chciałem zapytać o. Chciałem zapytać o. Wiesz o co? O jak, jak W jaki sposób kajakiem na rzece? Czy macie jakieś motorki? Nie. Czy tak, tylko tak, i wyłącznie tam, zdanie coś. na wiosła? Tylko i wyłącznie wiosła. Bo są takie też kajaki z możliwością założenia jakiegoś malutkiego, jednodwykonnego silniczka, palinowego czy tam elektrycznego i też można powiedzmy wiesz, pokonywać prąd rzeki w ten sposób, prawda? Ale no tutaj jest, w naszym terenie, gdzie my pływamy są dwie rzeki, jest Brda i Odra. Tak. I tam są takie na przykład jedno z bardziej znanych miejsc jest piekiełko. Mhm. To jest odcinek... O, jak wodę te ryby wyskakują. Wiesz co to jest? Oko żeruje. I one uciekają po prostu do, do, do brzegu. No się, do, do góry, do powierzchni. Z tego co ja wiem, Albo to, to w ten sposób żerują na muszki. Chyba, że tak. No. A to tak, to... bo tego jest za dużo, nie? Ale w każdym razie jest I Jest to tak, że jak na rzece pływasz, to... Yy, tu jest woda bardzo łagodna. Tutaj tak. pełną kontrolę kajak. Natomiast na rzece płyniesz z nurtem rzeki. I kontrolujesz tylko kierunki I, właściwie. I troszeczkę tylko nadajesz jakiejś tam e, jakieś siły napędowej. Troszeczkę, ale generalnie to jest kierunki. Jakoś kierowanie. się nie rozpędza generalnie na, dodatkowo, tylko, tylko się no. steruje nim bardziej. No tak, prawda? tylko z daleka patrzysz gdzie są jakie gałęzie, gdzie jest, tak. e, w jaki sposób rzeka zakręca, żeby odpowiednio wejść w nurt całej rzeki. Żeby Cię nie obróciło, czy coś. Tak. Także skupiasz się na sterowaniu. Wypływamy na szerokie wody podcastingu. I fajnie światło. Jest takie właśnie wieczorne. Delikatne, równomierne, nie, nie i, męczące. I chmurki do tego i troszeczkę nieba. Będzie bardzo fajnie tam, zobacz, aż się świeci te ta Tak, tak, tak. Tak, się... I Słuchaj, podcast kajaka. Bardzo mi się podoba sprawa. Jachty. Czy pływałeś na jachtach kiedyś? Pływałem. Ja jachty uwielbiam, szczerze mówiąc. Omega pierwszy i podstawowy chyba w Polsce żagiel. żagiel. Nie licząc optymistów i takich małych rzeczy. Popatrz, będzie będzie? na małym nie pływałem. Pływa będzie, no. Pływa będzie? Ja na małym pływałem, powiem Ci, pół dnia. Ale mówię, pierwsza była DZ, bo to tam, wiesz, wiosłowanie na zaliczenie na jakimś obozie na, y, tym żeglarskim. O, i pięknie. Po lewej mamy tak. Co widzimy? Po lewej jachty, Przystań i jachty, które już wypłynęły, płyną sobie. A po prawej gniazdują łabędzie, kaczki. Tutaj nad nami troszkę chmura jakaś się zbiera. I ta zupełna cisza. No. To jest około 3 km w tej chwili, myślę, do tamtego brzegu, do przystani. To jest tak daleko. Mm. Ja tutaj Storo troszkę zuma nie? dałem wyżej, bo on leży w kajaku, żeby... Słuchaj, bo to otoczenie... Czekaj, i teraz ja sobie odwrócę kajak. Okay. A Ty sobie już panoramował tam. Wypłynęliśmy wieczorem, co właściwie chyba fajnie wyszło. Tak, bo już tak nie ma takiego upału. Nie jest męczące słońce dla Ciebie w tym względzie, że, że, że się pocisz, że musisz chować swoje ciało przed słońcem, żeby się nie, nie opalić, jeśli nie chcesz tego. I zrobiła się ładna pogoda. Ciekawe ukształtowanie chmur. Teraz właśnie pokazuje, jak się jedna aż żarzy bardzo mocno. Tak, więc tam wysoko jest to, to słońce jest jeszcze dość intensywne. A jak tam nasi... O, zostali, zostali, trochę zostali w tyle. No, no, dobrze, my to sobie płyniemy dalej. Zalew Koronowski nie jest jednym jeziorem. To, co tutaj właśnie widać, to takie ogromne rozlewisko, kamerę wyłączam, Dobrze. to ogromne rozlewisko jest fragmentem od zespołu, zespołu różnych takich mniejszych rozlewisk. A hmm. od tych mniejszych rozlewisk są jeszcze odnóżki i czasami rzeczki, takie przesmyki. Jak ktoś tutaj pływa, jak ktoś zna te rejony i sobie pływa, żeby poznać te tereny, to praktycznie może przypłynąć tutaj na całe dwa miesiące. I nigdy nie i... musi być w tym samym miejscu. Tak, i cały czas będzie w nowym miejscu. Zakładając oczywiście, fajne. że się nie śpieszy. Tak. I robi sobie ogniska w I miejscach, wiesz... gdzie inne osoby nie dotrą tylko tak. drogą wodną. I to ma sens o tyle, że po prostu zapominasz o swoim życiu. Słyszysz ten plus wody, prawda? Wyobraź sobie, teraz siedzi ktoś w tramwaju albo sobie jedzie samochodem i i odczuwa to co my w tej chwili, czyli ogromny komfort, no może nie czuję tego wiatru prawda, który nas tutaj delikatnie owiewa muska i, i dodatkowa przyjemność, ale ma na uszach to właśnie teraz, plusk tak. wody, prawda? No ja mówię o tym podcaście, tak który tak, poleci tak? i na przykład jesteś wiesz, jesteś w zimie, gdzieś tam sobie i słyszysz taki odcinek, prawda? No teraz apel do tych osób, które słuchają tego jesienią bądź też zimą, kiedy jest paskudna pogoda za oknem, a oni... Wsłuchują się w odgłos, który wydobywa się spod naszych wioseł I wczuwają się w tą piękną, letnią pogodę. I wyobrażają sobie, w jakich terenach my jesteśmy akurat teraz. Także apel do tych osób, zostawiajcie komentarze. U... Bo wtedy ma to sens, prawda? Też dodatkowo i... Niech to, niech to będzie dowód na to, że to Wasza wpływa na wyobraźnię. jest jakaś właśnie... Motywująca dla nas, też dodatkowo. Z takich śmiesznych rzeczy, ja już wiem, gdzie jestem. Tam po lewej są Pieczyska. Miejscowość, która się nazywa Pieczyska, tak? tak? Najbardziej znana miejscowość... W tym regionie tutaj? W tym rejonie, ale nie najlepsza. Ale Aha. najbardziej znana z tego względu, że jest bardzo blisko Koronowa I bardzo łatwo tam dotrzeć. A... Jednocześnie jest tam masa foteli. hoteli, dyskoteki, budy z jakimś tani, tak, podły tak, tak, tak, tak. i tak dalej, nie? Po drugiej stronie, tam gdzie są te łódki wszystkie... Gdzie... Zrób, zrób płynącą łódeczkę teraz na nas, ja będę tutaj sterował. Po Słuchajcie, drugi... na samym foku chyba w tej chwili płynie... Wygląda jak Orion. Albo mak. Nie, no mak byłby większy. Nie, no, Mac byłby większy. Aha, Mac może Maczek może być. 303, 403. Już nie pamiętam tych wszystkich rzeczy, w tej chwili mówię z głowy. Ale takim makiem, tak, też miałem przyjemność kiedyś płynąć. Słuchajcie, na samym foku, my jesteśmy pod wiatr, więc oni z wiatrem płyną i ten fok spokojnie ich ciągnie grot. Czyli ten główny, duży żagier jest zwinięty, bo zupełnie nie jest potrzebny. Zobaczcie, jak oni się sprytnie poruszają, zwinnie. I powinniśmy teraz usłyszeć e, powitanie, pozdrowienia, prawda? To, że my będziemy pierwsi. Dobrze. okej. Okay. No zobaczmy, jak to działa, czy nas pozdrowią. Przytrzymajmy trochę. Tak. Tarcza wiatru na sam Dzień dobry Ale uważajcie bo może burza przyjdzie No my już tutaj będziemy zaraz zawracać Bo ta chmura coś może przynieść Panowie tutaj lokalnie stąd Czy jakiś wypoczynek dłuższy Nie, to znaczy tutaj gorszy Fajnie bo blisko i do wody ciągnie zawsze jednak nie Zazdroszczę Wam trochę to dobrze. Tego. Wam to dobrze. A skąd? Z daleka, południe Polski, Rzeszów i z Anglii kolega jest. Kolega jest z Anglii. Obecnie z Anglii, ale tak po, po urodzeniu to stąd też, tak Robert? No i dlatego przyciągam tutaj znajomych. Dobrych wiatrów, cześć. I takie serdeczne, przypadkowe rozmowy, nieplanowane. Tu jeszcze tak no, pokażemy, jak wygląda delikatna Podzuczka fala. A, a wszystko jedno, ale to jest po ładne Jest del delikatna fala. Wiatelku, można powiedzieć, prawie nie ma. To jest jakaś w skali wiatrów, jak ja się uczyłem, to to nawet nie jest jedyneczka. Jedynka, jeden, dwa, max, max. No, no, Tam no, nitka, nitka, nitka na... Na Wantach? To czym mówię? No tak, no, ona się, jak ona się, rusz, się pra, jest praktycznie nie rusza. Tak, przy no. takich wietrze, jak mamy obecnie. Góral, tutaj Cię pozdrawiamy, bo to są twoje, twoje klimaty. Chociaż wody zupełnie inne. O no i tak. Wiesz, jak jest to w takich miejscach, to zastanawiam się czasem, co w życiu ma największy sens, bo w życiu dużo rzeczy ma sens. Myślisz, że, że wracamy, nie płyniemy tam sobie gdzieś dalej? A jak nas złapię, no to, to to pociągnijmy jeszcze. W ogóle możemy sobie tam to popłynąć. Jak coś to wiesz. Możemy sobie tam popłynąć i, I tam, tam się w prawo i tam no. też jest przesmek. Tam jest jakaś motorowa sprawa, widzisz? Ja nie lubię, nie cierpię w No to to jest no. to policja, czy czy czy czy. Nie, podejrzewam, że się wygłupiają na skutery. Tu jest taka historia. Widzisz, tam jest wyspa taka poprawy. Tak, tak, tak. Ta wyspa jest dosyć spora, ale ona jest. Tu, stąd tak widać jakby była prawie połączona z, z lądem, ale, ale nie jest, jest odstawiona. Wypływałem kiedyś z tamtego miejsca, gdzie są te wszystkie łódki. Tak. Pierwszy raz w życiu chciałem spróbować jak to jest pływać na desce z żaglem. Mhm. Wiatr był ładny i... Dostałem. W jedną stronę było całkiem żwawo. I dostałem pierwsze lekcje, jak się ustawić pod wiatr, żeby wystartować i tak, tak. dalej. Miałem już praktykę pływania na łódkach. Więc na technikę zagadkach. jakby znałaś i zasady. Teoretycznie znałem, ale się okazało, że... Nie jest to totalnie to samo. ...że na desce <głos> to jednak sobie tak w bajdewindzie popłyniesz, tak? Ale już w Baksztagu nie za bardzo, bez praktyki. O, przemian płynie. To kręć, Przem jeszcze kręć, To przemiona trzeba tutaj. Tak, miałem podobną sytuację i ciężko było Ci wrócić. E I wiatr przestał wiać. Aha. I to jest najciekawsze. Wiatr przestał wiać i zostałem i musieli mnie łapać. Tu jest kolejny podcaster. Kolejny dzielny zuch. przemian. Drapiący się Obierzy... po swojej fajnej brodzie. Obierzy świat z daleka. Niejedną wodę już widział. Człowiek z niejednego pieca już jadł chleb. I z niejednego kieliszka wódkę pił. Z niejednym Indianem. Indianiny. Kurde, trzymają się dzisiaj prawie wszystkich, no? Jakiś dzień? Tak, to jest dzień w którym Dobroci dla zwierząt. W którym my się uczułowieczamy. Ja już prawie zapomniałem. Jak twoja jednostka jest szybka? Szybka jednostka. No ja wiem, nie wiem. Średnia. Ile rozwija węzłów? Zawija wody. Zawija wodę. O i to znaczy, że jest wystarczająco szybka. Okej. Okay. Kurde, ja już nie, nie, teraz nie pamiętam, kiedy ostatnio idziemy Ale słuchaj, albo mam wrażenie, że tutaj są pływy i my w tej chwili, nie wosując, płyniemy w tył, bo płyniemy równo z Tobą, prawda? Mniej więcej, a to masz jakiś tam pęd. Tak, widzisz? To jest wiaterek przecież troszeczkę. To tak, tak, tak. jest wiatr. Dryfujemy po prostu. A tam ta łódka, zaraz zobaczymy. O, i teraz przebią, weźmy nas na Holi i ja. gratis cicho. będziemy mieli. Oj, za bardzo zbliżyłem. Mhm. O, cicho jeszcze raz. Tamten. Czy Zdjęcia, są w Holandii jakieś takie miejsca, gdzie wiem, można wiem, popływać, gdzieś jakaś woda, coś tego? Wszędzie. W Holandii to jest jedna wielka woda. Ale mieszkasz w, obecnie w Amsterdamie, nie? No i... W, a, słuchaj, w w dobra. Jedno pytanie do ciebie. A propos Amsterdamu, na szybko. Chinatown? Jest Chinatown w Amsterdamie? Wzpiecznie w mieście jest Chinatown. Byłem w Chinatown. Zgubiliśmy się w Amsterdamie kiedyś i wjechaliśmy tirem do Chinatown. Nie było jak, wiesz... Tirem się tak nie zawrócisz I robiliśmy tam, wiesz, taki manewr, żeby Żeby w ogóle stamtąd jakoś te nie Ale to było kilka lat temu 15, że więcej Dobrze, i katamaran taki sobie Prawie, że robimy, czyli złączamy dwa kadłuby. Zostali, teraz, tam. teraz musimy ten. Paweł, komuś rzucić to... że... pocholnie. Paweł, Paweł rzucić komuś temat, żeby. Paweł? Co? Paweł z Ewą zostali tam na uczce? E, no, im, trochę trudno im się ten. Pierwszy raz co na wodzie. E, nie będzie co przeszkadzać? Czy... Nie, nie będzie Dobrze, no jak znajdujecie te piękne okoliczności przyrody? No, jest, jest Czekamy na ten. Okazję musimy złapać jakoś. No, tutaj autobus nie przyjeżdża, tak pytałem. Tak? A to Kuda, ja telefonów sobie... nie się. <laughs> może, telefon? może puścimy fax po prostu o, albo, albo wiadomość w butelce Na... Widzisz, gdybym miał butelkę z tego grosza wczorajszego To moglibyśmy tu spokojnie byś... dyskutować no. Butelka by dopłynęła do lądu I ktoś kiedyś by nas odnalazł Ale a propos puszczania To jak tutaj bardziej nas fala zacznie bujać To możemy puścić pawie tak. hmm. to, jest, to jest coś co można puścić Ale lepiej tego nie róbmy na razie fali. Znaczy, nie ma dużej... Robert, ja mam prośbę. Gdybyś już miał w ogóle puszczać pawia, to rób to do zielonego kajaka. My jesteśmy w, my jesteśmy w żółtym. <grym> Dobrze, okej. Okay. Jestem... Tak to wygląda. Jestem tak daltonistą. I tak to właśnie A to wygląda. Widzę, że wasza jest strzała tutaj. No, nasza jest sportowa. Nie przeczytaj ten napis z przodu, jak tam będziesz później. Pursuit. Pursuit. Czyli. Wyścig, um... pościg. Nie, nie ja, pościg. pościg. pościg. Pościg. Jednostka pościgowa. No, no. Fajnie, fajnie. Czyli zwija woda. Robi wiry, nie? Dobrze. No to co? To zwijamy się stąd? Płyniemy sobie... Wywracamy! Czasu jeszcze no. mamy troszkę, można... Bo tu jest to no, Mamy troszkę, a popatrzysz z tamtej strony co idzie? Robert, czyli też tam? Tak, dlatego wolę tam popłynąć i tam sobie pokrążyć. Jeżeli już, ale tam jest też przepłynięcie fajne miejsce, także nie musimy tutaj ryzykować z daleka od nas. o to przystani. A możemy sobie... Zresztą te chmury, one się prawie nie ruszają, to nie jest One tak... są narysowane, to jest ta eee, Ale jak tam popłyniemy, to Zyguszec. będziemy bliżej, bliżej naszego pomostu i, i w razie czego tam też można poimprowizować. Jest, jest fajny przesmyk. Zyguszec. Ale Robert, zobacz, jak świetnie udał nam się nasz e, tajny i chytry plan. Złabiliśmy tutaj Hochlandera. który nie Złapaliśmy pod jego podcast. kajak. Nikt go tutaj nie zna, ale, ale daj, nikt daj, go nie widzi. Daj mi skończyć to myśl. Złapaliśmy jego kajak. Zabrałem mu wiosło, wywracamy jego kajak do góry ja, nogami. No, ja, weźmy jeszcze zabezpieczenie Wezmę mu zabezpieczenie. Za to tym, że mogę wam zrobić dokładnie to samo. Za to, że nie nagrywa. Nie, że nie publikuje, przepraszam, że nie publikuję. A ty nam nie możesz tego zrobić, bo możesz dostać wiosłem w łeb, a ty wiosła już nie masz. On, on, on. Także. Słuchajcie, gdyby się okazało, że Hochlander nie nadaje, to znaczy, że już nie będzie nadawał. Że na nad zalewem no. koronowskim zakończył swoje nadawanie. Że myśmy Leży o to zadbali. Na dny, nie. Że myśmy o to Leży na dnie. Ale tak pociągnę Cię troszkę za język, bo już słyszałem od Ciebie wczoraj, że będziesz coś nadawał, no. będziesz publikował. I powiem od Ciebie, że dużo osób bardzo czeka nie wiem, czy słuchasz w ogóle podcastofonu, czy czy jesteś na bieżąco w ostatnim czasie. Jestem, jestem. W ostatnim podcastofonu słuchałem. Słucham, Mówię w ostatnim udało. roku, że, że, że byłeś tam trochę wywoływany gdzieś... E... Była mowa Coś o Tobie i dużo osób jest, które się bale. pyta, chce i czeka na, na, na, na jakieś to w ogóle słowo no. od Ciebie, nie? Właśnie, co to jest, garbus? Na wodzie, Robert, ściągnij go. No właśnie tak Super. chcę... Chcę zobaczyć, co to. A o to, panie, Toto. To. wiosło wiosło, film kręci. <laughs> Furfiter. Furfiter. Wiola z przemkiem, ale tutaj płynie zwykła łódka, ale ta już jest na o To jest piękny. Od Tyber, wodny, można Old by powiedzieć. On, tak. W kolorze blue. No i potrzebujemy. Stabilizację włącz. Jaki, jakie twoje plany? No. Mam pobyt w Polsce? Długie, krótkie. Do 29 jestem w Polandii. A, czyli gdzieś tam zahaczasz pewnie rodzinę, coś? To ma kółka z boku, albo atrapy przynajmniej. Mama... Czyli to jest jakiś poniekąd samochód Ale i to z tyłu jest, jest jakby namiot wodny, to jest tak? nowoczesny pan samochodzik. Masz? Adios, Pomidores. Oni holują nie. Ten... Tak, to jest namiot na łódce, tak mieszkalna. to jest pan samochodzik. Dobra. Ura, Robert. To jest temat, to jest materiał. Gońmy go. To jest materiał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Cholera, moc. O. Nie wiem, tak nie powinniśmy ich zaczepiać, ale przynajmniej zbiliśmy się i spróbujmy w ogóle. chyba się nie uda wiesz. Za późno szczęśliwie... się ścięliśmy. No, no. Słuchajcie, garbus Dobra. z rurami, ale teraz, słuchaj, ty kręć może, Dobra, już nie, nie dogonimy ich. Zrób to kredkę jakąś, wiesz, typu... Dobra, okay. Słuchajcie, no szkoda, że tego nie widzicie, będzie film. Garbus niebieski, kabriolet. Na wodzie ciągnący łajbę, która stoi, na której stoi namiot mieszkalny. Jest samowita historia. Przytrzymaj dźwignię. Jednak napęd ręczny przegrywa w cuglach z napędem mechanicznym. I nie udało nam się dogonić tej wodnej sensacji. jak ale... my jesteśmy w ciszy, w spokoju, a oni burczą. Tak, to warto zauważyć. I hałasują. Ok, płyniemy do naszych. Dobrze, więc robimy zwrotkę. I to faktycznie jest ten minus silnika, bo my nie przeszkadzamy innym wypoczywającym zbytnio. Nikomu tak naprawdę. Jedynie generujemy jakiś tam cichy chlupot, a taki Wiem, silnik.. jakbyśmy podpłynęli gdzieś za blisko. A. a taki silnik jest słyszalny dla całej okolicy praktycznie, bo woda bardzo dobrze niesie. Dlatego strasznie nie cierpię tych wszystkich co skuterami wodnymi pływają na jeziora. Pozdrawiamy. No jak ktoś taki jest, ja nie cierpię, naprawdę. Jak tam nad morzem jest hałas, okej, okay, ale tu, czy nad jeziorem o. No. Ale wracając do twojej historii z tym yy... Z deską? Z deską. No wypłynąłem. Wypłynąłem właśnie kawałeczek za tą, za tą wyspę. Za tą wyspę, wyspę tak. Nauczyłem... I tam jak to za wyspą, prawda? Nauczyłem się y, kierować już. Mhm. Także już w prawo, w lewo, ok. Natomiast nie nauczyłem się płynąć... Z wiatrem, tak naprawdę, Aha. bo pod wiatr to wiadomo, nie? Tak, Ten, tak, tak. Wiesz, pod wiatr jest łatwiej. Dla mnie to samo było, ale bardzo, z... bardzo trudne na początku. Ale z wiatrem na desce sobie nie mogłem poradzić, no nie miałem foka, bo gdyby był fok, to okej. Okay. Tak. Nie miałem foka i... A tam macie jeden główny żagiel i tylko nim sobie... Tak, i później się dopiero dowiedziałem, że się przy chwila masz do przodu. Do przodu, czyli czubek. Musi no. być względem powiedzmy dołu. Bardziej z przodu tak. i wtedy jesteś I wtedy jest, tak. zdolny płynąć pod wiatr, czyli ostrzyć, prawda? A jeżeli czubek, jeśli się z boku, jest z tyłu, tak, jak masz wychylony do, do tyłu, to odpadasz, czyli płyniesz jakby z wiatrem. z to, wiatrem nie, jest pod łatwiej. Wiatr. Tak? To podwiat. Pod no okay. i... Dobra, okej, okay. to pomyliłem kierunki faktycznie. Ale co jest ważne, ja miałem podobną przygodę nad Soliną, czyli wypłynąłem, wiatr był fajny i z wiatrem się płynie bardzo dobrze. Nie, pod wiatr, tak? Ehm, pod pod, wiatr pod wiatr wiatr się płynie dobrze. bardzo dobrze. I dość łatwo. Tak. I szybko, I szybko tak. Co, co, co jest ważne, bo tam można złapać y, fajną prędkość i dosłownie 2-3 kilometry ci znikają w, w, w parę minut, moment dosłownie. I się cieszysz, bo już zrobiłeś jakiś postęp i płyniesz, prawda? Cieszymy, łódki są. Tak, ale później no jest problem, żeby wrócić. nie? I u mnie też tak, zdech wiatr, to był raz. Dwa, że jakoś nie umiałem już potem sobie poradzić za bardzo z tym w drugą stronę. I co zrobiłem? Byłem niestety zmuszony do tego, żeby ten żagiel położyć do wody, położyć się po prostu na desce i rękami machać, płynąc do brzegu. Zresztą też troszeczkę pod wiatr, prawda? No bo zawsze delikatnie jakiś jest. I no naprawdę kurczę, czułem wtedy ręce, bo się namachałem niemiłosiernie. I potem jakoś tak zniechęciłem się, już nie, nie chciałem tej deski, bo Omega jednak wiesz, bardziej dawała radę i, i, i wiesz, i tam są te wszystkie... Nawet można sobie usiąść i nic nie robić. Tak, i tam są te wszystkie wiesz, rzeczy typu liny, knagi, prawda, fały, foki. Wszystko tak, a I tam ale tam możesz już, po prostu stoi, stoi i się marznie. Zajmować, e, refować, czyli zwijać sobie żagle. No, a na desce tylko stoi i się marzni nagi, różne węzły, duperele, prawda? Nie musisz moknąć, co jest też ciekawe, bo nie, nie, nie musisz mieć kontaktu z wodą w ogóle. No, a tutaj Jesteśmy w kolei fajnie się pływa na jeziorku żaglówką, bo się falsuje. Tak. I wiele osób, które nie pływały żaglówkami, to mają może błędne podejście, bo im się może wydawać, że żaglówką pływa się tak jak samochodem, czyli na wprost w kierunku jakimś tam. A to nieprawda, bo żaglówką się robi zygzak, od brzegu do brzegu. Tak, właściwie mało y, jest takich przypadków, że płyniesz prosto od punktu A do punktu B, tak. tylko właściwie jest to takie Z cały czas. Rzadko kiedy wiatr Ci pasuje, chyba, że, chyba że celowo się tam zrobić inaczej. Zrobić tą łajbę? Jest bardzo ładna, fajnie pomalowana. Katamaran to jest. No, coś ciekawego. I popatrz, ona ma silnik elektryczny prawdopodobnie, i w ogóle nie słychać. No, pyrka sobie tak, na pyrka sobie To jest, tak w ogóle, to to jest wstyd. Przy takiej pogodzie, gdzie można jakąś matkę rozwinąć dopóki, jednak, prawda? Tak, tak, dopóki można płonąć na żagle, to wstydem jest używanie silnika. Tak mnie uczono. Tak, poza to mnie jeszcze są pagaje zawsze, y, które też wychodzą na zdrowie. Jest drugi jeszcze. I faktycznie potwierdzam, no, wstydem i ostatecznością na lądzie na no. wodach śródlądowych jest pływanie na silniku. Tak... Uczą dobre zwyczaje i, powiedzmy, zasady pływania. Ale czasami, jak widać, można. I zresztą nie każdy jest, powiedzmy, zapalonym jakimś tam fanem. Tak, tak, to Niektórzy to pływają prawda, tylko że... rekreacyjnie, nie posługują się w ogóle terminologią. Niektórzy nawet nie zrobili patentu na to jest szkodą troszeczkę dla tych osób, bo fajna jest cała ta otoczka, prawda? Tak. Jest. Cała ta terminologia, tak. cała ta kultura daje jakiś taki smak dodatkowy tej historii. Tak, to jest to samo co w górach, nie? Że tam się spotykają osoby kochające góry i kochające y, te zasady, które w górach panują. Tak. Jest to pewna specyfika. Opatrzą sobie trzy razy płyną. Aha, fajnie. fajnie. Rzadkość. A tak, jest fotomaran z widzisz? Tak, znaczy to jest trimaran. Przepraszam. Tak? To jest trimaran, bo ma trzy kadłuby. Dwa boczne takie, można by powiedzieć, pomocnicze. ja go tutaj... Z przodu mamy trzy łajwy. Prawdopodobnie są związane, żeby płynęły sobie razem. Paweł, Paweł ucieka przed Monstrum. A Monstrum to są trzy łódki ze sobą połączone. A co z drugiej strony, proszę bardzo? Płyną sobie wzdłuż, a my teraz będziemy mieli. Widok z przodu na ten trimara. lewej naszej burcie. A to dla kogo do dziennika telewizyjnego? A, Oczywiście, że tak. No, na pewno. Dzień dobry. No, na pewno, proszę, na pewno. <głosy> Ładna łódka sami robiliście? Bardzo ładna jednostka. Sama, s, sam pan robił? No nikt nie chciał pomagać. Podoba nam się. Nam też. Czy jakieś dwa zdania od pana na temat tej łajby możemy usłyszeć? Czy dwa zdania możemy od pana usłyszeć na temat tej jednostki? No jak długo na przykład pan robił? Siedem miesięcy. Siedem miesięcy tylko? No to w sumie niedługo. Niedługo w sumie. To znaczy, że ma pan sprawne ręce. Jak się chce, to się. I zapał. Bardzo no, trzeba, bardzo popieramy takie się rzeczy. Miejsce. Super. albo się kocha, albo się nie kocha. Kochaj albo rzuć, tak? Fajnie. Wodne rozmowy. Co rozmowy. Zobaczcie coś gumę. Dobrze. Tylko. Pozdrawiamy państwa. No ja to to <grymny> Wetkarze też mają swoje pogaduszki i swoje żarty, Nie, niekoniecznie pewno zrozumiałe dla wszystkich. I jeszcze to jest w wodzie fajne, że woda uspokaja, bo... Tak jak na przykład możemy nieraz usłyszeć muzykę relaksacyjną, prawda? Tam często jest, chociażby jako jakiś tam jeden z tematów przewodnich, przeplatających się jest szum wodospadu albo jakiś właśnie plus wody. Woda bardzo uspokaja. Ale też pamiętajmy o tym, że woda jest niebezpieczna i trzeba wiedzieć doskonale, co się robi na tej wodzie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że że z wodą nie ma żartów. I przede wszystkim tutaj nie należy popijanemu wchodzić do wody. Alkohol i woda, chociaż to i jest płynem. i To jest płynem, nie, nie są dobrym połączeniem. Tak, to nie jest na pewno kompanie do drugiego. Owszem, jakieś piwko czy rum na gorąco z herbatką można sobie na lądzie. Tak, no, przy ognisku? Tak, tak, ale chodzi o to, że jak ale nie, nie już powinno dwa, się nie przepiwa, to już trzeba naprawdę. Tak, tak. O, jest nasze zwierzę tam, popatrz na trawie, czarne. Widzisz? Nie, ja się nie rusza nic. Ty nie, czarne. nie, tam, tam, tam, tam. czeka. A może to. co nie, Ale są nasi tutaj skupujący, jak Pawle, możecie usiąść obok siebie i, I każdy, każdy mieć jedno, jedno wiosło. wiosło, i wtedy możecie na przykład się posiłkować. No. Jest, jest taka możliwość. Jak jesteś zmęczony, tylko, to. Tylko Ewa musi najpierw usiąść koło ciebie. Także ty się nie ruszaj. Ty się nie ruszaj. Ewa się pomalutko przesiada. A ty zrób to. Zrób, no ja mam Ten, A ja was filmuję. Powolutko. Spokojnie. Generalnie na Łajbach jest taka zasada, że robimy bardzo powolne ruchy na takich bączkach, który jest troszkę chybotliwy, jak widać. Może być chybotliwa, to nie jest niebezpieczne. Wszystkie ruchy robimy powoli. <głos> Kamizelka też jest y, rzeczą pożądaną Jeśli nie, nie jesteśmy pewni, pewni swoich sił wpływaniu na wodzie bez sprzętu, prawda? I teraz Ewa z Pawłem Pierwszy raz na łódce Dostali od nas instrukcję I musicie się zsynchronizować bo inaczej będzie, będzie w kółko, będzie jak flib flap O, i bączek stąd, że to jest W takich momentach to się śmieje. Tylko uważajcie, bo za Wami już jest ląd Dobrze tutaj minusem pływania na takim bączku jest to, że właściwie siedzisz przodem do rufy, czyli, czyli tyłem do przodu, tak Tyle mówiąc przodu, tak. i nie widzisz tego, na co możesz wpłynąć, nie masz, nie masz kierunku, prawda? A w kajaczku zawsze ten czubek kajaka jest jednak pokazuje Ci azymut i miejsce, w które dopłyniesz Pan tutaj sobie rzucił zławiczkiem i od razu branie nie ściąga ściąga sobie a my już to wiemy, jest że... praca zespołowa, Wielka. marzeństwo być Sprawne. Widać, że też już są zgrani dość ze sobą, ale... Możecie ja. się śmiać lub nie, ale to nie jest prosta sprawa taką łódeczką. Sobie płynąć we dwójkę. Tak, Tutaj tak. naprawdę trzeba się raz, że rozumieć, dwa, że mieć to troszkę wyczute, bo... Tak, każdy musi mieć taką samą siłę, na Siła nacisku na wiosła musi być równa. Jeśli robi to jedna osoba, to ona wie mniej więcej, a jeśli dwie, to one muszą to tak jakby wyczuć, nauczyć się tego, prawda? Ale zadowoleni chyba, jak widzę, tak? No, da, damy im kolejne rady. Dalej. Zadowoleni? Weseli. Dobrze. Dobra, kolejna, kolejna rada. Krok numer dwa. Jak chcecie. Nacisk na wiosła nie. musi być równomierny i wtedy jest, ale, jest ale, ale, prosto, prawda? Ale po, po... Trudno to wyczuć, bo jak dwie osoby naciskają, to nie wiedzą z jaką siłą ta druga. Po prostu jeśli... To jest tak, płoniecie, jeśli wygina was w lewo, to znaczy, że lewym trzeba troszkę mocniej dociągnąć. Jeśli wygina was w prawo, to znaczy, że osoba siedząca po prawej musi wtedy pracować mocniej. Czyli generalnie osoba słabsza pracuje swoim tempem, osoba silniejsza musi się dopasować. Do, musi się dopasować. I teraz druga rzecz: wiosło, jeżeli jest zanurzone całe pod wodą, to jest źle. Biuro delikatnie tylko trzy wodę, Trzy czwarte nie całe to nie. I wtedy to dociągnięcie jest efektywniejsze. Mniej się męczymy. a.. Czyli, tak. no. I jeszcze jedna rzecz, co zauważyłem u Was, robicie takie ruchy, takie wręcz, takie, uh. ten, że jakbyście się gdzieś śpieszyli. Nie, dajcie sobie powolutku, dajcie sobie... Bo my się śpieszyli. Tak, ale szybkość to nie jest skuteczność, wiesz? No, Właśnie tutaj chodzi o to, że harmonia. to nie jest w ogóle, nie? I, i wypłyniecie o wiele wolniej niż gdybyście to zrobili równiutko, jednym tempem i mniej się męczyli. Płyniemy razem, jednym tempem. Czyli, czyli tak, Ewa zaczyna. Ewa, Ewa, Ewa, no, swoim tempem. A Paweł, Paweł dopasowuje swoją siłę, no, tak żebyście w miarę płynęli źle prosto. Jak płynęli, to Ty korygujesz, nie? Ewen, o, albo jeszcze inaczej, no. bo może być tak, jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś na przykład za bardzo skręcacie, to jedno wiosło w górę, w górę i to drugie pracuje. Jedno po prostu przerywa, pomija ruch. I zasada, żebyście trzymali się kierunku, bo płyniecie plecami. Tutaj patrzycie, nie? Tam, wybieracie sobie kół. jest drzewo i to drzewo ma być zawsze po tak. prostu, patrzycie i jakby równo płyniecie od niego. Dobrze. Dobrze. Dobrze, pomalutku. I teraz tak, Paweł, pauza, Ewa dwa razy. No. Jak widzisz, że się obracacie, to... To daj jej zrobić, wiesz, no. dwa razy. Dobrze, i Paweł teraz daj, daj równo. Świetnie. A później na filmie będziecie fajnie mogli to zobaczyć, sobie wasze, Waszą skuteczność, prawda? I teraz tak, Ewa stop, Paweł dwa razy, dobrze i, i równo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie załapaliście o co chodzi. Ale nie, no... Daj... Nie, naprawdę, bo to nie jest takie proste i każdy się uczy tego przynajmniej, wiesz, godzinę czy tam, czy tam chwilę, nie? Dobra, nie, nie dobrze, nie, nie bardzo dobrze. dobrze. Paweł dwa razy, Ewa stop. Do brzegu, do brzegu. My. Dobrze, i teraz, i teraz równiutko, powoli. Oni was ominą, bo są jednostką bardziej sterowną. I, i, I spokojnie oni was ominą. Dobra, Ewa dwa razy. I sobie równiutko, świetnie, super. Malutku, malutko, nie nerwowo. Hej, hej. Oj. Będzie Będzie tabuża, czy nie? Życzymy, żeby nie było. Nie się tak nie Tutaj zaczyna się już taka ładna mgiełka. Tam jest... Tam jest też bardzo fajny teren. Tego nie widać stąd, ale tam można przepłynąć tak, do kolejnego... To przesmyku i jest mostek i bardzo fajnie. I, I powoli, powoli. Powoli. Przede wszystkim, przede wszystkim opanowanie, spokój. Paweł dwa razy, Ewa stop. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, trudno jest się nauczyć będąc na łódce, bo właśnie trudno czasami sobie to wymyślić, ale jak ktoś jest obok, to te pierwsze kroki jest łatwiej postawić. Dobrze, Paweł, Paweł, się nie opierdziela. A będą mieć fajną pamiątkę, bo ten filmik im zrzucimy. Dobrze, oni sobie płyną, a ja pokażę tutaj wpłynięcie do naszego ośrodka, bo to wygląda tak. Ośrodek nasz z daleka. Jest plaża, jest molo. Molot prawda bardzo stare jest zamknięte, nie można sobie wejść na sprychniałe deski, ale sam ośrodek jest ładny i, I na pewno za te pieniądze nic lepszego się nie udałoby znaleźć. Potwierdzam, to jest, to jest rewelacja i to miejsce poleciłby każdemu, kto lubi wodę. Po prostu na wczasy można tu przyjechać. Tak Zabrać trampki, dwie pary majtek, w tym jedne kąpielówki i nie martwić się o, o nic praktycznie, prawda? Bardzo dobrze, Ewa stop, Paweł dwa razy. Fajnie, bardzo fajne małżeństwo tak a propos, no. Amazonka i Paweł, nie wiem, czy ma jakąś ksywkę. Paweł chyba, tak z tego, co ja zrozumiałem z tych naszych rozmów, ma ochotę coś zabrać się za nagrywanie, tak? Czy, czy, czy, mnie, nie wiem. czy mnie to przeczucie myli? Coś tam wiem. wspominał o jakichś pytaniach technicznych? Nie wiem, czy chce, czy, czy chciał tylko wiedzieć. Ale to sobie wyjdzie gdzieś tam spokojnie. I pamiętacie, nie tak głęboko wiosła. Gdzie wiolinkarowek twoja? Z przemkiem gdzieś. Mówisz przemek jak gat? <grym> ja do Wioli mam zaufanie, a się nie <grym> A przemek po uszach dostanie, a. tak jakby coś. Nie. Jeszcze Wam co mogę powiedzieć, że macie y, krótką łódkę, co jest też trudniej. Jakby była tak jak dłuższa, było łatwiej dłu, na dłuższej. Ale już widać różnicę, bo na początku jest, tam to to kręciliście możliwe. się, a tu już, już potraficie po kilku minutach płynąć w jednym kierunku. Hmm. Czy, nasze, czy nasze uwagi były pomocne? 3,50, proszę. <laughs> Tyle piwo kosztuje. <laughs> Dobra, lewym bardziej teraz. Popłyniemy sobie tam aż pod scenę. Tak, oczywiście. I zobaczymy tam jeszcze od, od strony wody. To co, miłego pływania? My troszkę tam teraz robimy takie teleportację do przodu. Pod, pod scenę płyniemy. Poradzicie sobie. Ok. Jakby coś, to jedna osoba w razie już biedy, nie? No i tak z Robertem. Kurczę, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak rozumiemy się trochę bez słów. I fajnie, że mamy te pasje, które możemy sobie umówić wspólnie, prawda? No, to... nie, no Czasami jest coś takiego, nie da się tego nazwać, nie da się tego określić, Pewne rzeczy się wyczuwa intuicyjnie, a później przy spotkaniu one się sprawdzają, nie? Zazwyczaj tak, oczywiście. Jakoś to się zazębia. Wiesz, musi być coś takiego, że... Ludzie wyczuwają drugą, bratnią duszę. policja po prostu, to się chyba nazywa, tak najprościej ujmując. Ale to wynika z tego, że ten wie, ten potrafi dużo zrozumieć, wyczuć, kto dużo słucha. Popatrz, liga wodna. Pod ochroną. Ale fotkę, pod kamerka. Ochroną, no ale dobra, to podpomniane, no bo jest, jest fajna łódka, to wiesz co? No właśnie, właśnie to mnie interesuje. Tylko, że yy, nie mamy aparatu, ale... Ja mam w telefonie. No to będzie fajnie, to ja ci ustawię, ten, bo to będzie fajnie ta lilia i ta łódka od tej strony, tylko ja cię ja ci ustawię, dobra, to sobie... Dobrze, bardzo ładnie. Z jednej strony w tle majaczą motocykle, z drugiej strony majaczą gdzieś uderzenia pioruna, bardzo daleko od nas. I tutaj pływające piękne lilie wodne, będące pod ochroną. I my. Dwóch, dwóch kolegów. Kolegów od bardzo niedawna, a dwóch kolegów, którzy znajomych się... tak, dwóch poprzez kolegów... uszy od dość dawna już, prawda, od, się, od ponad roku. Którzy pa? się zobaczyliśmy dopiero wczoraj. drzewo. Nas troszeczkę fale tutaj dogonią teraz. Oooo! Przelało się. Przelało się przez burtę do kajaka. No, ale to akurat na wodzie nie jest nic. Nic strasznego. Nic, nic takiego, strasznego. czego nie można by się było spodziewać, prawda? jest Standard. Dobrze. A my Kamera dalej. cała, telefony całe, zoomy całe. Tak. Dalej. Płyniemy dalej. Płyniemy dalej zobaczyć, jak jest na zlocie Motocyklisty. O, i zobacz, zobacz, zobacz, zakończenie podróży Pawła i Ewy jeszcze, tak? A, Którzy nas w międzyczasie wyprzedzili, nie oglądając kwiatków. I dopływają sobie oni, już do kwiatków. No zrobimy, Zdo dokręcimy jeszcze końcem, koniec. Jak to ja dokręcę, nie? a my jeszcze płyniemy dalej, nie? Aha. To dawa. ja będę robił, a ty sobie tam te skręć jeszcze, wiesz? No tylko zobaczymy, czy, by, nie wiem, czy oni dopływają, czy jeszcze... Paweł i Ewa dobijają hmm. szczęśliwie do brzegu. A my jeszcze sobie zrobimy tam rutkę w stronę samej, samej sceny no. A tutaj ląduje małżeństwo Ewy i Pawła Zobaczmy jeszcze zakończenie, bo też nie jest łatwa operacja to żeby... jest w sumie bardzo trudne. Żeby, żeby wygramolić się na brzeg. To jest bardzo trudne w I nawet się muszę przyznać, że ja miałem sytuację taką. Yy, po 5 godzinach płynięcia nogi mi ścierpły. I wychodząc yy, nie zadziałały tak jak powinny. Tak. No i dałem kroka troszeczkę minimalnie źle. Tak jak planowałem. Nogi się rozeszły, łódka odpłynęła, bo ona I... się rusza wtedy. I spadłem do wody. Jesteśmy okry. Ale fajnie. Tutaj, tutaj widzę, że jest dobrze. A na górze ma Panek i pan Hochlander. A tutaj jest przesnyk płyniemy tym przesnykiem. Dobrze. Wiesz, jedno jest fajne, że nie ma komarów, które czasem mogłyby być, prawda? Uciekły wszystkie na, na tych na lądzie. Może nie lubią motorów, wiesz? będzie Kloster Keller. Dzisiaj będzie Kloster Keller. W ogóle szał pobać sobie, że ktoś na, powie, na moim weselu grał Kloster Keller, prawda, co też się nieczęsto zdarza. I był z lot motocyklistów. Fajne wesele takie. A w tle utwór Alleluja. Znany przede wszystkim ze Shreka. A najbardziej znany ten utworek jest chyba... Ze Shreka, tak jak już mówiłem, tak. Ale w wykona... Znaczy, właśnie nie wiem, czy ze Shreka, czy... Ze Shreka to teraz, ale... Leonard Cohen to też robił. Aha, czy ba to... Bardzo wie... piękne wykonanie. Odwróć się do mnie, to Ci fotę zrobię. Kajak, kajaczną. Dobrze, dobrze. Jeszcze taką, wiesz, wiosłano kajaczną że nie, jest to, okay. że nie jest to takie, wiesz... Gdzieś tam na brzegu. No i co? I tak to wszystko, tak to wszystko wygląda jak to Filip lubi powiedzieć tak I Tak, proszę Państwa Na nas. To jest do nas Tak no. Do dwóch tylko umą liczyć dobrze Ale Ale równo Ale trzeba przyznać równo Równo głośno, wyraźnie Tak, ładnie tak Także motocykliści potrafią liczyć tam dziewczyna, jedzie ładna, ruda. Tak, ruda na motorze. Na motorze? Na motorze. Ty coś jesteś motorowy, chłopak? Gdzieś kiedyś jeździłeś w ogóle na motorze, czy...? Ja mam, ja mam te przy domu. Aha, a wiołcia na skuterku? Wioł, wiołcia na skuterku, na ale... Muszę się przyznać, ta wiraga już jest zaniedbana, stoi i nie jeżdżę ją już od... od dwóch lat. O, widzisz. No bo na motor tak, raz, że pogoda, bo to jest nie jest sezon cały rok. No nie wiem, jak w Anglii. W Anglii może nie ma takich śniegów, nie? nie? tam można cały rok jeździć. W Anglii bardziej cały rok niż u nas, bo ja myślałem akurat o, o polskich warunkach. Ale faktycznie, wiesz, kiedy, kiedy pada, kiedy jest dzika pogoda... Nie, nie wszędzie jesteś w stanie wybrać się motorem, prawda? To czasami to nie jest przyjemne w deszczu, w mżawkę. Samochód ma ten jeden niezaprzeczalny atut w postaci dachu nad głową może trudniej go zaparkować ale łatwiej na niego coś włożyć, przewieźć to, że motorem też jest taka inna, Nie, też jest frajda, jest pewno. inna każdy, każdy środek pieśle. lokomocji ma coś innego fajnego w sobie Kaczusia, ale Aha. fajna takie kaczki są u nas pod tym, pod, pod samym blokiem, wiesz? Na takim kanale burzowym. przypływają. Zresztą zalew taki e, niewielki, co prawda, te ale kaczki, jest kaczki. w Rzeszowie. Tam teraz budują taką elektrownię wodną, wiesz? Jakieś te kaczki tutaj? Tak, tak, oczywiście. Dobra. One wyraźnie nie chcą towarzystwa i pewnie zaniepokojone są tym... Bo to są młode. Tak, i zaniepokojone są tym hukiem, który wydają te motory, prawda? No to na pewno im się nie podoba. To nie podoba się takim. Tak kilka się... Tutaj dużo ryby, ryby. Ryby, ryby. No i fajnie, będzie jeszcze materiał wideo. Zazwyczaj mamy przyjemność oglądać kaczki, będąc na brzegu, a tym razem od strony wody w stronę lądu. się młode, jeszcze nie do końca opierzone. Widać po tej pierwszej tutaj, że ma takie piórka. Takie właśnie młode. Ale chyba się nas nie boją, bo płyną eee, ruchmi nami. Są dość przyzwyczajone. Ja tutaj odwrócę teraz kajak, a Ty pokażę jak, jak wygląda samo. Już zakończenie jeziora po tej stronie. Zresztą to może nawet i szczupak być, a na pewno okoń, bo, bo są takie są takie tataraki. No na pewno tutaj jest. A szczupak lubi takie miejsca. Jest teren do składania ikry idealny. Bo jest dużo szubarów miejsc, gdzie można się schować. Mhm. A jak można się schować to i, i będą drapieżniki. Dobrze. Przecież... Ja patrzę na drzewa. Tam jest ten. Próbujemy? Dobrze. Jest wycięte. Wiesz, jakby był ląd, Dobrze. to by nie było drzew. Dobrze. Próbujemy. Zostawiamy kaczuszki. Zobaczymy co jest na tym miejscu. Może nic, a może coś. Może doktor, może. Pomał. Aha. Okej. Okay. <grych> Musisz wyjść i popać. <grych> Oczywiście żartuję w tym momencie. Dobra, czekaj, czekaj. Tu tak, jesteś. tu już jest taki... No, już, przepraszam Cię, że gdzieś tam Cię nacisnął na plecy. Trochę nogami. A no powolutku. Ja to, to, to, to... to jest też to... taki fajny w sumie. Fajny, fajny zaułek. Hmm. Tutaj prawie wpłynęliśmy do przodu, ale się okazało, że jest bardzo, bardzo płytko i nawet że to, to przewalone drzewo nie da się przepłynąć. Tak, czy to jest na grubość tego pnia. To może być maksymalnie 20 cm już tutaj w tej no, chwili. Bardzo krótko. I kajak chociaż ma zanurzenie może, 15 to, to już, już dotykał tego dna. A tam jakiś prywatny Tak. zrobiony. Fajne te lasy, bo jest mieszanka. I... Tak, brzoza, grab, co tutaj jeszcze jest. Różne, w ogóle liściaste z iglastynii. Iglaste. Czeka, bo tutaj też jest płytko, więc ja będę tak delikatnie starał się popłynąć. Troszkę oddalając nas od tego brzegu. Te piękne gałązki, zobacz, takie już omszałe, tknięte zębem czasu. Kurczę, no robot, przyznaj, czyż to, nie jest, czyż to nie jest to? Popatrz, tak. patrz. Czyli okoń, gdzieś tu pewno. Jakieś maństwa. Uciekają. Albo przed nami, albo oko gdzieś się grasuje. Albo się dotleniają, bo albo niektóre też skaczą, jak jest mało moloze. tlenu. Przynajmniej w akwarium. Albo, mu, albo muszki łapią, tak? Spróbują. E, tak, i żerują też. O, Jakiś bardzo ciekawa roślina. Kurczę. Kwiatek. Dziwny, pierwszy raz widzę. Pierwszy raz widzę też. Dziwne liście. Taki trochę, powiedziałbym, jak z podobny nawet. Trójkątne liście, takie strzałki. Zobaczymy może uda się nam dowiedzieć co to jest i charakterystyczne talerze. talerze, tak. Czyli tu jest stołówka. Pełne Ta talerze, ale Libia, nie ma coś. Co... Żabia stołówka. Zresztą też dużo żab jest na brzegu tutaj po środku. Widać było takie żabki. Gdzie woda tam i żaby. Tutaj weźmiemy z lewej strony też taką trawkę burcie dobrze tutaj ta woda jest troszkę zielona, taka zarośnięta kwitnie, kwitnie jak to mówią czyli, czyli drobne takie glony, niteczki świadczy to o tym, że jest mało natleniona bo tutaj nie ma po prostu wymiany tej wody z główną częścią zbiornika i tak jak w małych sadzawkach nieraz to się dzieje nawet i w basenach, prawda? Mówi się, że zakwitnąć potrafią. To jest wynik tego, że brakuje w tej wodzie tlenu. Czy rozwijają glonu, tam. Wyobraź sobie taką wyprawę na przykład miesięczną, gdzieś Amazonka, okolicerz, zwykłyniesz i na przykład tam sobie robisz relację, taką wideo, czy, czy właśnie audio i sobie ją gdzieś tam rzucasz potem w odcinkach. I tam to jeszcze trzeba być ten, yy... strzelba. No, to trzeba uważać na życie. Języki obce, jakieś dodatkowe, dziwne, choroby, których tutaj powiedzmy nie musimy się obawiać. No i trochę z trzeba powiedzmy znać zasady. A my już przyspieszamy, faktycznie jesteśmy na wylocie z tej zatoczki małej. Kilka machnięć wiosłem i nasz żółty sportowy kajaczek prursut, czyli pościg nabiera tempa. że dobrze się z Tobą płynie. jeżeli ktoś pływał wcześniej, to, to nie o co chodzi, ta. to Lewym, lewym, dwa razy tak jest. Tutaj już tak powiem dla Was, bo my nie, nie musimy, że tak powiem, się komunikować. Wszystkie te zwroty, łódki, znaczy kajaka odbywają się bez słów między nami. I dobrze, i dopływamy sobie do brzegu, proponuję na początek wynieść sprzęt, wy, wyciągnąć na brzeg. Znaczy, jakiś przypływ, żeby nic nie wylądowało w wodzie. I tak, mamy telefon, mamy Zuma Mamy Eduinamery kamery. mamy kompletnie przemoczoną kurtkę. Jednak. Czasło. Jak wrażenia? Na świeżo. Czekajcie. Kapoczek. Pozdrawiamy go Daja. i Wyciągamy Roberta. A wszystko już Tak. Dobra, dzięki. Czekajcie. Dobra. Co tam, Robciu? A Wydarło cię z butów. Z wrażenia, okej. Okay. No, no, no, masz jak no, buty spadły. Wiesz, to jest kajak pościgowy, tak prawdę mówiąc. Tak więc... Dobrze. O, jedyny, powiedzmy, minus troszkę przełączony. Ale było warto. No, Uścjusza fajnie. Było zdecydowanie warto. Fajnie się czuję. Co się, się czuje, to... jest... Świetnie się czuję. Kończymy odcinek Jajne. wodny. Aha, jeszcze jest włączony, tak. No Szczęśliwie suchą nogę dotarliśmy na brzeg. No prawie suchą. Tu byliśmy. Oznaczymy jeszcze nasz kajaczek naklejką podcastofonu. My byliśmy tutaj. O, tu będzie. Dobrze. Chodźmy, bo jeszcze będziemy na nas. Tak, tak.